Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 kwietnia minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Minister Sprawiedliwości liczy na pełną współpracę ze służbami węgierskimi. Mówi o tym w kontekście Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Zapisy na badania gastroskopii i kolonoskopii na ten rok w niektórych miejscach już się skończyły. NFZ planuje ograniczenie finansowania. Donald Trump krytykuje papieża, zarzuca mu słabość wobec przestępczości i prowadzenie fatalnej polityki zagranicznej. Liczymy na pełną współpracę ze służbami węgierskimi, mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, odpowiadając na pytanie, jak zmiana władzy na Węgrzech wpłynie na sytuację Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. O tym, co jeszcze powiedział Mariusz Pieśniewski.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 W niektórych przychodniach skończyły się zapisy na badania gastroskopii i kolonoskopii w tym roku. Narodowy Fundusz Zdrowia ogranicza badania diagnostyczne renoza, rezonansu magnetycznego tomografii komputerowej, gastroskopii i kolonoskopii. Według zapowiedzi za nadwykonania zapłaci jedynie 50 do 60% ceny badania. W jednej z warszawskich przychodni na gastroskopię i kolonoskopię zapisać się można dopiero na przyszły rok, informuje rejestracja. Koniec lutego, marzec, przyszły rok. NFZ nie płaci ponad normę, więc ci pacjenci, co są zapisani, ci co byli już wykonane są badania, to mamy ponad normę przekroczoną, więc nie możemy zapisać w tym roku. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nową organizacją tych badań diagnostycznych, mówi rzeczniczka prasowa resortu Anna Choszcz-Sędrowska. Najważniejsze działania, które zostaną wdrożone w ciągu najbliższych 18 miesięcy to po pierwsze audyt praktyki klinicznej, standaryzacja wskazań klinicznych, cyfryzacja procesu kierowania na badania, monitorowanie dawek i jakości i reorganizacja zasobów kadrowych. Problemy z dostępnością badań radiologicznych występują również w innych regionach polskich. Według doniesień mediów w szpitalu w Puławach badania rezonansu magnetycznego zaplanowane na ten miesiąc są przekładane na jesień. Najpierw ostra krytyka papieża, w której Donald Trump zarzuca głowie kościoła katolickiego słabość wobec przestępczości i prowadzenie fatalnej polityki zagranicznej, a później grafika, na której prezydent Stanów Zjednoczonych przedstawia siebie w roli Jezusa Chrystusa uzdrawiającego chorych. Trump nie kryje antypatii wobec głowy kościoła chrześcijańskiego. Martyna Szymczakowska.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 relacji. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Klimat. W całym kraju stan powietrza dobry lub bardzo dobry, tylko w Nowej Ludzie umiarkowany. 33% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej z wiatru. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Sport i Mateusz Foremniak. Dobry wieczór. Mocne wejście w nowy tydzień zaliczają kibice siatkówki. Za Miedzą na Torwarze ruszyła właśnie rywalizacja w drugiej parze półfinałowej plus ligi pomiędzy projektem Warszawa a broniącą tytułu mistrzowskiego Bogdanką lub Lublin. Po dwóch setach mamy remis 1-1, a do wyniku tego meczu wrócimy oczywiście w serwisie po 23. W FPK ekstraklasie wszystko wskazuje na ciąg dalszy spłaszczania tabeli. W samej końcówce ostatniego meczu 28 kolejki Pogoń prowadzi na wyjeździe z Piastem 2 do 0. Jeśli nic się nie zmieni, Pogoń z dorobkiem 37 punktów skoczy na 12. miejsce w tabeli kosztem Piasta, który będzie ich miał 35. Na lech na czele pozostaje Lech, mający ich w sumie niewiele więcej, bo 46. Roszady na samym szczycie rankingu zobaczyliśmy u tenisistów. Dzięki wygranej w Monte Carlo nową jedynką został Janik Sinner, który wyprzedza Carlosa Alcaraza i zerkającego z daleka na tę dwójkę Aleksandra Zwieriewa. Miejscami, choć nie w stosunku jeden do jednego zamieniły się też 63. na świecie Hubert Hurkacz i 72. Kamil Majchrzak. Wśród pań wciąż niepodzielnie panuje Aryna Sabalenka przed Jeleną Rybakiną i Kokogow. Niezmiennie, chrapkę na podium ma aktualnie czwarta w rankingu Iga Świątek. Nasza najlepsza tenisistka szykuje się do turnieju w Stuttgarcie, pierwszego pod okiem nowego trenera Francis tak mówi o początkach ich współpracy.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 przy których czasami byłam trochę zablokowana. Początek praktycznej weryfikacji prawdopodobnie w środę, a zamykając jeszcze kwestie rankingowe dodam tylko, że na 39. miejscu pozostała Magdalena Fręch, a Magdalinet spadła na 56. pozycję. Jutro w zachodniej połowie kraju oraz na Pomorzu i miejscami na południu Górnego Śląska, a także Małopolski, opady deszczu. Na termometrach będzie maksymalnie od 12 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Na przeważającym obszarze od 13 do 18, chłodniej na Helu około 10. Wiatr na południowym zachodzie słaby, na pozostałym obszarze kraju umiarkowany.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 22 i 7 trójek Zapraszam Anna Kowalczyk Autopromocja Trójka Program Trzeci Polskiego Radia 8 minut po godzinie 21 Klub Trójki audiodokument a dzisiaj przeciekawe zaproszenie. Rzadko nam się zdarza, że w reportażach opowiadamy o miejscach tak odległych, to dzisiaj zapraszamy do Peru. Anna Dudzińska, Dariusz Pieruk i Michał Jakubik. Mówimy piękny, dobry wieczór. A propozycja dla Państwa to naprawdę nie będzie takie spojrzenie turystki. Chociaż wiadomo, że Peru zmusza do zachwytów. To też nie będzie tylko spojrzenie latynoamerykanisty, który wczoraj na ulicach Limy mógł obserwować długie kolejki do lokali wyborczych. To będzie wnikliwe i czułe spoglądanie na zjawisko, które Peru, a pewnie i całą Amerykę Łacińską po prostu opowiada. Beata Szady. Ma dla nas opowieść o służących, a ta historia staje się metaforą postkolonialnej historii czasu, gdy miejsce na salonach zajmowali bogaci przyjezdni z Europy, potem ich potomkowie oczywiście, a potem w kuchni, przy palenisku, w ogrodzie, tam gdzieś wszędzie było miejsce dla ludności rdzennej. I tak jest punkt wyjścia tej opowieści. Kiedyś kobiety, ale też dziewczynki pracowały i mieszkały u chlebodawców. Dzisiaj zdarza się to rzadziej. Wszystko się zmieniło, jednak zjawisko nadal funkcjonuje, a odbija się i to ciekawe we współczesnej architekturze na przykład osiedli, bo te bogate nadal buduje się z wydzieloną przestrzenią dla służących. Gdzieś przy kuchni z czterometrowym pomieszczeniem bez okna. Zresztą Posłuchajmy tej opowieści, mam nadzieję, że możemy. Służące Beaty Szady to reportaż, po którym część z nas będzie o Ameryce Łacińskiej ogólnie, a o Peru szczególnie wiedziała więcej. La sirena se contando. Oto śpiew Fausty, głównej bohaterki peruwiańskiego filmu Gorzkie Mleko. Dziewczyna, żeby zarobić na pochówek matki, zaczyna pracę jako służąca w bogatym domu białej peruwianki w Limie. Fausta przez cały tydzień pracuje i mieszka w domu chlebodawczyni, zwraca się do niej proszę pani i tylko od czasu do czasu wędruje do domu na obrzeżach miasta. Taki rodzaj pracy z zakwaterowaniem na miejscu nazywa się w peru Camadento, to W dosłownym tłumaczeniu łóżko wewnątrz. Na szczęście takich kobiet jak Fausta, które nie mają swojego życia. Tylko oddają je swoim klebodawcom? Jest coraz mniej. W Ameryce Łacińskiej określenia na ten rodzaj profesji to worek bez dna. W samym Peru mówią chociażby tak. Trabajadoras de Logar, Trabajadoras de la Casa, Empleadas de la Casa, Ajudantes de la Casa, señoras de Limpieza, Domesticas. Czyli po polsku gosposie, pomoce domowe czy panie sprzątające. Ja jednak będę używać sformułowania służące, serwientes, bo to, co chcę powiedzieć w tym reportażu, niedozerwalnie związane jest z kolonializmem i niewolnictwem. Mm -hmm. Esther nie używa żadnej z powyższych nazw. Mówi... Trabajo en la casa, pracuję w domu. To dom Fiorelli i Carlosa, w którym pracuję już ponad 25 lat. Z wyglądu Ester przypomina dziecko. Jest niska, drobna i uśmiechnięta, a do pracy przyjeżdża małym i wysłużonym rowerem podobnym do BMX-a. Droga zajmuje jej zaledwie 10 minut. Pomieszka blisko, choć w dużo gorszej dzielnicy. Pracuje od poniedziałku do piątku, od 8 do 16. Głównie zajmuje się gotowaniem sprzątaniu dwa razy w tygodniu pomaga jej starszy pan. Od czasu do czasu przychodzi też ogrodnik. Dziś jest sama. Rozmawiamy w czasie jej pracy. Właśnie na obiad przygotowuje Oyukito. To podtawa, złożona głównie z mięsa i warzywa o nazwie Oyuko, bardzo powszechnego w kuchni peruwiańskiej, od tysięcy lat uprawianego w Andach, a w smaku przypominającego młode ziemniaki. Praca w Re, dlatego podczas rozmowy słychać myte i krojone warzywa. W domu Fiorelli i Carlosa, z którymi Ester jest na ty, dawniej było więcej pracy, bo dzieci były małe. Wówczas zaczynała ją o siódmej rano, ale nigdy nie była to kama adentro. Choć to praca najczęściej lepiej płatna, bo zajmuje więcej godzin, Estev nie chciałaby pracować kama adento. Oferowano mi, ale nie chcę, bo ci, u których pracuję, już są częścią mojej rodziny. Dla mnie oznaczałoby to zaczynać od nowa patrzeć jacy są ci nowi, jak mnie traktują. Rozumiem jej argumenty, ale dopytuję, czy pracownik mieszkający w domu pracodawcy. Nie czuje się jak niewolnik. Ester mówi, że nie. Służba w krajach latynoamerykańskich nierozerwalnie wiąże się z historią kolonializmu, którego skutki widoczne są do dziś. Kobiety pochodzenia rdzennego, tak jak Fausta czy Ester, były, są i pewnie jeszcze długo będą służącymi. Choć na szczęście ich warunki pracy zmieniają się na lepsze. Historyk Eduardo Torres Aransivia uważa, że pruwiańczycy są rasistami i bliskie są im hierarchie społeczne, co jest ściśle związane z kolonializmem. Ponieważ jesteśmy rasistami, Nasuwa się kolejny argument kolonialny. Ktoś z genetycznego punktu widzenia urodził się, aby być sprzątaczką, a ktoś inny, aby być prezydentem. To nie tylko kwestia rasy, ale też statusu społecznego. Ktoś rodzi się z predyspozycjami do bycia sprzątaczką, która musi wyjść za mąż lub utrzymywać relacje wyłącznie z ludźmi ze swojej klasy społecznej. Służba to nie jedyna opcja pracy dla młodych, często słabo bądź zupełnie niewykształconych dziewczyn. Ester na przykład opowiada, jak to przed służbą pracowała przy zbiorach u pewnego laty fundysty, a dopiero stamtąd trafiła do jego domu jako służąca. Często dziewczyny przychodzą do pracy z polecenia. Tak było w przypadku Fausty, jak i Ester, ta sama o tym opowie. Przychodzi razu pewnego moja sąsiadka i pyta, czy nie chciałabym pracować, bo zna kobietę, to właśnie była Fiorella, która szuka osoby do pomocy w domu. Mówię jej, że chcę, ale pytam, czy kama adentro. Jeśli tak, odpada, bo mam dzieci. Mówi, że nie, więc się zgodziłam. Dziś praca w prywatnych domach jest dużo lepiej postrzegana i lepiej płatna. Cieszy się większym szacunkiem i prawami. Wszystkie moje rozmówczynie mówią, że dziś jest on niebo lepiej niż było dawniej. Na Placu Zabaw w dobrej dzielnicy Miraflores poznaje Daniela i Paolę. Wygląd wskazuje na pochodzenie rdzenne. Są niskie, mają śniadą cerę, mocne włosy. Obydwie doświadczyły Kama Adentro, mówi Daniela. I w tym czasie dawniej służące musiały być zdyscyplinowane, nie mogły wychodzić i traktowano je radykalnie teraz dużo się zmieniło niegdyś kilka służących pracowało w jednym domu, bo ten był duży a rodziny wielodzietne. dziś natomiast mieszkania są małe rodziny nieliczne, wystarczy i czasami dodatkowo pomoc domowa a dawniej, dawniej czułaś, że jesteś do dyspozycji chlebodawców bo oni uważali, że musimy im Służyć. Nie było tak jak teraz, kiedy grzecznie cię proszą. Nazywali cię służącą? Dawniej tak. Służąca, pracownica. Dziś już tak nie mówią. Dziś zwracają się do ciebie po imieniu. Daniela pracowała tak 7 lat. Esther, która nadal przygotowuje obiad, też ma epizod z kama dentro. Kiedy jako młoda dziewczyna uciekła z domu, na rok wylądowała u pani Glory. Opowiada, że to biła wszystko. Przygotowywała posiłki, gotowała, sprzątała, pomagała przy dzieciach, chociaż jej głównym zadaniem była opieka nad starszą panią. Praca od 6 do 23, niedziele wolna. Po roku odeszła, bo chlebodawczyni posądziła ją o kradzież, co nie było prawdą i o czym przełożona zorientowała się po nie w czasie. Ester już nigdy więcej nie skorzystała z kama adentro. Ale Paola. Chciałabym wrócić do mieszkania z pracodawcami. Wolałabym kama adentro, bo nie musiałabym tracić czasu i pieniędzy na dojazd. Nie licząc jedzenia, bo z zakwaterowaniem na miejscu wszystkie posiłki masz wliczone. Paola należy do mniejszości, bo dziś coraz rzadziej kobiety chcą pracować kama adentro. do Torres Aransivia mówi więcej, nie tylko nie chcą, ale nie powinny. To o pozostałości pod dawnych czasach. Kobiety zajmujące się pracami domowymi nie powinny już mieszkać u pracodawcy. To nie jest dla nich korzystne i dziś bardzo rzadko zdarza się znaleźć kobiety, które akceptują takie warunki. Potwierdza to też Jorge Gordillo. Pośrednik na rynku nieruchomości. Nie znajdziesz wielu pracowników, którzy chcieliby zostać w twoim domu. Dużo zmieniła pandemia. Służące opuściły wówczas domy swoich mocodawców i okazało się, że nie są już aż tak potrzebne. Szczegółowiej mówi o tym Natalia Waskes, kolejna pośredniczka na rynku nieruchomości. Wiele z nich wyjechało, a ludzie zostali bez pomocy. Było to trudne, ponieważ musieli opiekować się dziećmi, pracować, sprzątać, gotować. Jasne, to był czas chaosu, niepewności. Nikt nie wiedział, co się wydarzy, dlatego służące zdecydowały się wrócić do swoich rodzin. z są pracodawcy, którzy zatrzymali swoje nianie, ponieważ ich rodziny mieszkały daleko, ale w innych przypadkach odchodziły, więc ludzie dostosowywali się do nowych warunków i dziś mówią, że nie potrzebują już pomocy domowej kama adentro. Tak więc bez pomocy w domu się nie obejdzie. Taka kultura postkolonialna, ale dziś wystarczy kilka godzin dziennie. Eduardo Torres-Arancivia podaje swój przykład. Ja na przykład odziedziczyłem dom po rodzicach. Ma powierzchnię 400 m2, jest więc dość duży. Mam panią, która przychodzi kilka razy w tygodniu, żeby go posprzątać. Dawniej taki dom wymagał wielkiej uwagi. Nadal wymaga, ale nie mam ani czasu, ani pieniędzy, żeby się nim zajmować. Więc ta pani pomaga mi trochę. Ale dawniej musiała być tutaj służąca, która pozostawała przez cały dzień i zajmowała się wszystkim. Podlewała ogród, myła okna, gotowała. Za marne wynagrodzenie. Ponieważ wynagrodzenia w Peru zawsze były marne. Zarówno Ester, jak i Daniela z Paolą, które są obecnie niańkami ale bez kama adentro, mają dobre warunki pracy. Pływna to ma ustawa z 2020 roku, regulująca warunki pracy osób wykonujących pracę domowe w prywatnych gospodarstwach. Mowa w niej m.in. o minimalnym wynagrodzeniu, umowie o pracę na piśmie, maksymalnej ilości godzin pracy, urlopie. Zgodnie z prawem służące nie mogą zarabiać mniej niż minimalna krajowa, czyli 1200 soli, około 1200 zł, a najczęściej dostają więcej. Daniela na przykład za 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku zarabia miesięcznie 450 dolarów amerykańskich, czyli 1500 soli. Kilkanaście lat wcześniej Skama Adentro 7,5 razy mniej. I dodaje. Te Skama Adentro zarabiają od 1800 do 2000 soli. Od Eduardo Torres Arancivia Uważa, że dziś kobiety sprzątające na godziny są w stanie zarobić więcej niż te z kama Jeśli zatem moja pomoc domowa pracuje w pięciu domach, 80 razy 5 daje 400. Razy 4 – 1600 miesięcznie. To więcej niż minimalna krajowa. Tak więc osoba, która chce zatrudnić służącą Kama Adentro, może zapłacić tylko wynagrodzenie minimalne. Potwierdzają to ogłoszenia o pracę. Poszukuje pomocy domowej z zakwaterowaniem Kama Adentro. Powyżej 21 lat. Obsługa czterech osób, mama i troje dzieci w wieku 7, 11 i 14 lat. Pomoc przy najmłodszym dziecku. Małe mieszkanie, dzielnica Surko. Jest mały piesek. Przerwa w sobotę w południe, powrót w niedzielę wieczorem, wynagrodzenie 1200 soli. Świadczenia zgodnie z prawem. Potrzebuje niani i pomocy domowej w wieku od 25 do 40 lat, bez kama adentro. Do opieki nad dwumiesięcznym dzieckiem, mama i tata. Dzielnica Salamanka. Mieszkanie. Godziny pracy od poniedziałku do piątku od 8 do 17:00, wynagrodzenie 1300 soli. Pilne. Ale jest i takie. Potrzebna niania z Kama Dentro w wieku od 25 do 40 lat. Opieka nad dwójką dzieci w wieku 4 i 7 lat. Mieszkanie w dzielnicy Surko. Sprzątaczka przychodzi trzy razy w tygodniu. Wyjścia mogą odbywać się w soboty o godzinie 16:00. Powrót w poniedziałek rano. Wynagrodzenie 1800 soli. Tak, Torres z Aranciwia uważa, że sprzątaczki powinny zarabiać jeszcze więcej. Moja siostra mieszka w Stanach Zjednoczonych, w Bostonie. Ma panią, która sprząta jej dom. Za cztery godziny pracy płaci jej 150 dolarów. Tutaj, w Peru, za cały dzień 80 soli czyli niecałe 23 dolary. Elita żyje wystawnie, ale nie, gdy chodzi o płacenie za sprzątanie. Ona nie chce płacić. Dawniej nie tylko bogaty w Ameryce Łacińskiej miał służbę. Wystarczy poczytać dzieci Sancheza. Dziś, ze względu na koszty, coraz częściej klasy średniej nie stać na służące. Klasa wyższa nie jest zagrożona. Ich nie tylko na gosposie, ale i ogrodnika, portiera czy ochotniarza. Tak więc ze względu na koszty, to luksus mieć dziś służącą Kama Do stworzenia tego reportażu zainspirował mnie polski latynoamerykanista Radosław Powęska, który razu pewnego powiedział Perujańczycy to społeczeństwo postkolonialne. Kontynuują myślenie kolonialistów. Wśród ludzi są kontynuowane hierarchie kolonialne. Mają do dziś Peru służbę domową? Mają. Nawet mieszkania i domy budują w sposób postkolonialny. Kolonializm Peru do tej pory się nie skończył. On trwa. Zainteresowała mnie ta architektura postkolonialna, czyli mieszkania i domy budowane z wydzieloną przestrzenią dla służby. Nigdy takich nie byłam. Co prawda znam pokój Fausty z gorzkiego mleka, ale jak na standardy latynoskie jest on ogromny. Mieszczą się w nim łóżko, stolik nocny, krzesło, maszyna do szycia, szafa, a i tak zostaje jeszcze sporo miejsca. I do tego ma ogromne okno. Gorzej ma służąca z meksykańskiego filmu Roma. Dzieli ona niewielki pokój z drugą dziewczyną do pomocy w domu. Z trudem mieszczą się w nim dwa łóżka i jedna wspólna szafa. Szukam na rynku nieruchomości w Limie mieszkań na sprzedaż z wydzieloną przestrzenią dla służby. Jestem potencjalną klientką, ale ewidentnie za dużo pytam o ten kącik. Razem z Jorge Gordillo, pośrednikiem nieruchomości grupy Avril, idziemy do luksusowego apartamentowca o nazwie Harre gdzie jest w sprzedaży nowiusieńkie mieszkanie z interesującą mi przestrzenią. Obok HD Grupa Abril wznosi kolejny budynek, stąd charakterystyczne odgłosy prac budowlanych. Wchodzimy do halę Windą wjeżdżamy na ostatnie czwarte piętro. Jorge podkreśla markę windy. Niemiecka. Mówi jeszcze coś o certyfikatach, ale nie bardzo mnie to interesuje. Chcę wreszcie wejść do mieszkania i zobaczyć kącik służącej. Bo choć jesteśmy w budynku luksusowym, z rzutów już wiem, że to będzie mała przestrzeń. Mieszkanie jest dwupoziomowe i ma łącznie prawie 150 metrów kwadratowych. Najczęściej przestrzeń dla służącej jest przy pralni, a pralnia przy kuchni. W przypadku HD jest inaczej. Tutaj kącik dla służącej jest na górze, a my właśnie od góry zaczynamy oglądanie mieszkania. Są tutaj prawie 40-metrowy taras, pokój przechodni, łazienka, pralnia i przestrzeń dla służby, pokój z łazienką. Wreszcie jesteśmy. Mówię, że dla mnie to dość mała przestrzeń jest para... una... hmm, Ale wchodzi łóżko. Okay. To wystarczy? Para... Okay. Wystarczy. Mm -hmm. Jaką powierzchnię ma ten pokój? 1,80 e... m na 1,40 m, mniej więcej. E... Okay. 2,5 m2, nad wyraz skromnie. A to przecież mieszkanie w luksusowym apartamentowcu. E Mało, ale taka jest norma. Musi wejść jednoosobowe łóżko. Pytam o okno. Na rzucie nie widziałam, czy jest. Teraz widzę, że jest, ale małe. Pytam, czy zawsze są okna. Jorge Gordillo odpowiada. Świetne pytanie. Dobrą wiadomością jest to, że projekty grupy Abril mają te cechy. Gdziekolwiek jesteś, masz wentylację i oświetlenie. Tak jakby okno i światło było luksusem. To zależy od okolicy. W ekskluzywnych dzielnicach prawie wszystkie mieszkania mają pokój dla pomocy domowej. Znajdujemy się na granicy dzielnic Linse i San Isidro. San Isidro to bardzo luksusowa dzielnica. Tam około 60% mieszkań ma tego typu przestrzeń. Drugie mieszkanie, które oglądam, znajduje się w wieżowcu przy głośnej ulicy Paseo de la República. Ale szesnaste piętro sprawia, że mieszkanie jest wyjątkowo ciche. Dokładnie ma 99 m kwadratowych i dowiaduje się, że rzadko mieszkania do 100 metrów mają przestrzeń dla służby. Meksykańska architektka Adela Rangel w tekście Adriana Krężlika, quattro de servicio, czyli gdzie mieszkają sprzątaczki w Ameryce Łacińskiej, przekazuje autorowi ważną myśl. To wszystko odzwierciedla ducha mieszkańców. Najczęściej nie chcą oni inwestować w przestrzenie dla muciacias, tak w Meksyku mówi się na służące. Znam takie przypadki, że na 5 metrach kwadratowych, bez okien, umieszczono nawet piętrowe łóżka. Ostatecznie wina leży zarówno po stronie architekta, jak i inwestora. Takie pomieszczenie to również metafora zatrudnienia i relacji, które określiłabym jednoznacznie jako zależność niewolniczą. Jeszcze na koniec. Pamiętacie drobną, uśmiechniętą Ester, przypominającą dziecko? Ta na pytanie, czy mieszkanie z chlebodawcami nie jest rodzajem niewolnictwa, odpowiedziała nie? Pamiętacie, jak opowiadała, że po ucieczce z domu pracowała przez rok kamadento? adentro? Czy nurtuje Was pytanie, dlaczego uciekła? Posłuchajcie. Kiedy ma trzy lata, umiera jej mama. Brata zabiera ojciec, ona zostaje z dziadkami. Kiedy ma 11 lat, umiera dziadek. Zostaję sama z babcią, która traktuje ją bardzo surowo. Moja babcia miała charakter. Nie pozwalała mi się bawić. Bawiłam się tylko wtedy, kiedy ona wyjeżdżała do Limy. Jako dziecko nie wiedziałam, czym jest Boże Narodzenie. Nie wiedziałam, czym jest Nowy Rok. Nie wiedziałam, czym jest zabawka, nowe ubranie. Nie wiedziałam nic. Nie jadłyście nic specjalnego? Nie, bo ona nie spędzała ich ze mną, tylko wyjeżdżała do Limy. Czekaj, ona do Limy, a ty gdzie? Zostawałam sama. Nie mów mi, że ona cię nie zabierała. Nie, zostawałam sama, bo mieliśmy zwierzęta. Kury, owce, świnki morskie. Czyli ty w domu twojej babci czułaś się bardziej jak niewolnik niż w pracy? Dokładnie tak. Bo czasami w domu... Czujesz się większym niewolnikiem niż na służbie. Kiedy ona wyjeżdżała na 15 dni do Limy, ja się cieszyłam. Bawiłam się przez 10 dni i w ciągu 5 dni robiłam to, co ona mi zostawiła na dwa tygodnie. Wówczas czułam się jak ptaszek w klatce, którego wypuszczają na wolność. Byłam wolna. Zatem dlaczego uciekła? Chodowaliśmy świnki morskie, a świnki morskie w wioskach hodowało się w kuchni. Razu pewnego, po powrocie z zabawy, patrzę, a pies mojej ciotki wszedł do domu i zagryzł wszystkie świnki. Mieliśmy mnóstwo świnek morskich i kiedy zdałam sobie sprawę, że nie ma już świnek, powiedziałam sobie, trzeba uciekać. Jeśli tu zostanę, moja babcia mnie zabije. Już kiedyś chciała mnie zabić. Uciekła 8 stycznia 1980 roku. Miała 16 lat. Nigdy nie zapomni tej daty. Służące to był reportaż Beaty Szady w realizacji Bartosza Machajewskiego. Klub trójki. Audiodokument. O peruwiańskiej historii skomplikowanej, kolonialnej przeszłości Ameryki Łacińskiej również rozmawiamy dzisiaj, Beata Szady, oczywiście w studiu, bo to przecież zawsze zaczynamy od tej rozmowy najważniejszej z autorem, autorką w reportażu i z tego bardzo się cieszę. Dzień dobry, witam cię, dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak sobie myślę, że ty jesteś osobą piszącą to słychać tutaj w wielu zdaniach, gdyby ktoś czuł się uwiedziony przez język Beaty, a ty to bardzo polecam, Wieczny Początek, Życiorys Limy właśnie, bo to operu, opowieść, wydawnictwo czarne i ta y, książka. I, y, musiałaś przenieść swoje myślenie i to, w jaki sposób konstruujesz historię właśnie w opowieści dźwiękowe. To jest trudne, łatwe, wyz wyzwanie wielkie? Wyzwanie, uczę się tego, jeszcze nie umiem, ale sprawia mi to ogromną frajdę. Także, te, także jestem pozytywnej myśli. No właśnie, ty nie opowiadasz rzeczywiście, tak jak powiedziałam na początku, zupełnie jak osoba, która chciałaby... O, teraz wszystko opowiem państwu o Peru albo wszystko opowiem państwu o Brazylii. To zupełnie nie o to chodzi. Ty szukasz takiego sposobu na opowieść o tym miejscu wprowadzenia nas, zakorzenienia, znajdujesz metaforę, bo rzeczywiście to życie służących opowiada całą historię, zastanawiam się, całą historię Peru, czy również innych krajów Ameryki Łacińskiej. Tak, jeżeli chodzi o służące, to, to jest to historia całego kontynentu. Ale jeszcze dopowiem, że do tego, co powiedziałaś, że bardzo interesuje mnie, żeby nie epatować takimi negatywnymi tylko i wyłącznie historiami, bo mm, chociażby tutaj w tym reportażu, oczywiście, że są służące, które mają o niebo gorzej, ale właśnie ja chciałam pokazać, że poprawia się ta sytuacja służących, mm, chociażby ze względu właśnie na zmianę prawa i to też nie wygląda w różnych krajach Ameryki Łacińskiej wygląda to po prostu różnie. No, oczywiście, Peru... to nie możemy też rzucać wszystkich tych krajów do jednego, tak. na pewno inna ta przeszłość, nie wiem, nawet związana z niewolnictwem w Brazylii, prawda, tam najdłużej niewolnictwo było i zupełnie to pewnie inaczej wyglądało. Tak, ale wracając do, do tego wątku, jaki chciałam powiedzieć, to, to właśnie, żeby żeby pokazać, jakie zmiany dobre zachodzą w, w, w tych krajach, więc to, to jest taka moja, to jest jakiś taki mój um, temat przewodni, jeżeli tak to mogę mówić, czyli nie skupiamy się tylko i wyłącznie na negatywach. No i właśnie to jest pewnie coś, o co najbardziej chciałam Cię zapytać, bo wiesz. Y Reportaże albo w ogóle opowieści o Polsce to już jest wyzwanie, żeby czegoś nie pokazywać w sposób biało-czarny, bo to jest bardzo proste tak naprawdę często, prawda? Och, zobaczcie, oni tam mają te słu y, służących służące i wyzyskują ich y, na maksa. Hmm. Tylko właśnie te odcienie czasem są najważniejsze, najbardziej frapujące. Mnie tutaj wyjątkowo uwodzi ta opowieść ostatnia, pokazująca, że nie tylko na służbie może być źle, ale czasem też w swoim własnym domu też może być źle. To się pewnie zdarza. Wszędzie tak. zresztą na świecie. I dlatego właśnie ta estat, kiedy ja tak trochę chciałam ym, głębiej wejść właśnie w te relacje służba, niewolnictwo, czy ona czasami się tak czuła? I ona tak bardzo zwyczajnie, właśnie powiedziała: Nie, nie, zupełnie nie, to jest po prostu moja praca. I, e, i dopiero później opowiedziała tę swoją historię, i zrozumiałam, że. To no prawdziwy tak. dramat, prawda? Tak, tak, dla, dla niej. Zresztą w tym domu, w którym ona pracuje, naprawdę. Mnie czasami ba bawiły sytuacje, że na przykład e, rodzina sobie robi zdjęcie z kimś tam, to ona po prostu na to zdjęcie wchodzi jako członek rodziny mm -hmm. i, i jakby nie ma tam zupełnie żadnej takiej e, dy dystansu, blokady z jej strony, więc ona naprawdę ma się tam dobrze, tak? I nawet patrząc z boku, ktoś by mógł powiedzieć, nie no, ale tam niewiele musi robić, ugotuje obiad i tam, tam coś tam mhm. pozamiata, czy... Ale, ale jakby wiadomo, że mm, że jeżeli ktoś pracuje tyle lat, to znaczy nie, nie, to, nie, to nie jest stupro, nie jest tak zawsze, zamotałam się, nie jest tak zawsze, ale bardzo często, jeżeli ktoś Tyle lat pracuję w jednym to się domu po prostu za przyjaźń. To jest jasne, natomiast, wiesz, to jest zawsze też opowieść o tym, jakie my tutaj w Europie przykładamy kalki i sposoby myślenia, prawda? Bo dla nas, że ktoś pracuje jako y, służący, no, to jest degradacja zupełna i w związku z tym ta opowieść zupełnie wtedy inaczej mogłaby płynąć, gdyby na to patrzeć tak jednowymiarowo, albo na przykład tak, jak ty nie siedzieć i nie wiedzieć w tylu rzeczy o. O limie, ale jak sama mówisz, opowieść i, i ten trop, żeby opowiedzieć historię kraju przez właśnie służące, to jest też trop, który podrzucił doktor Radosław Powęska. I niezwykle się cieszę. Panie doktorze, czy my się dobrze słyszymy? Słyszymy się bardzo dobrze. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani Redaktor, cześć Beata. Cześć, wymaga to, to moje pytanie specjalnego wprowadzenia oczywiście, bo nie każdego rozmówcę pytam, jak się dobrze słyszymy, zwłaszcza jak jest w jakimś studiu w Polsce na przykład albo siedzi gdzieś blisko. Ale Pan dr Radosław Powęska to jest właśnie ta osoba, która mogła wczoraj chociażby wybory w Peru obserwować, bo te europejskie wybory nas bardzo mocno pochłonęły i opowiadaliśmy dużo o e, Węgrzech również na auto, e, antenie Trójki oczywiście, ale jednocześnie również e, Peruwiańczycy wybierali swojego e, prezydenta, prezydentkę może tak powinnam powiedzieć. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę e, opowie pan o tej gorącej atmosferze na ulicach Limy, a jest pan w Limie, tak? I jest w tej chwili 14.39 u pana tak, zgadza się. Co do minuty. Um, jestem w Limie, um, ale tak, żeby może o, trochę ostudzić te takie gorące głowy interesujące się polityką, znaczy to, Atmosfera w Peru generalnie jest taka, że te wybory niewiele zmienią mm. i nie, nie ma wielkich jakichś oczekiwań. Raczej jest nastawienie takie dekadenckie, że y, będzie to samo, co było. Każdy obiecuje stworzone rzeczy, a potem i tak tych obietnic nie, nie spełnia. No, zwłaszcza jak wygra ta, która w tej to chwili to prowadzi, historia. prawda? Czyli Keiko Fujimori, córka byłego prezydenta Alberto. No i to, to, to jest chyba bardzo frapujące. Ale z drugiej strony, czy to nie jest tak, że jednak Peruwiańczycy mają już dosyć, że są zmęczeni i tą zorganizowaną przemocą i korupcją i że cały czas chcą powiedzieć dość? To zdecydowanie tak i to był jeden z takich głównych tematów właśnie kwestia bezpieczeństwa, potrzeba pilna rozprawienia się z przestępczością, korupcja, cały ten zdegenerowany system polityczny czyli potrzeba takiego oczyszczenia, no więc oczywiście, że tak, oczekiwania takie jakby albo może inaczej próba ze strony polityków, kandydatów e, e, dawania takich obietnic e, była bardzo widoczna w kampanii wyborczej, szczególnie ten temat bezpieczeństwa. Mm -hmm. e, ale tak z drugiej strony właśnie ludzie nie robią sobie aż, tak, aż takich wielkich dziej, bo oni są przyzwyczajeni, że w polityce porywiańskiej niewiele się zmienia od długiego czasu. Zmieniają się tylko prezydenci, natomiast wszystko zostaje po staremu. I, więc też nie ma jakichś takich y, hura optymistycznych y, to pewnie w ogóle jest jedna, z, no tak, nie jedna, może dlatego też może jest to jedna z nielicznych relacji pewnie w polskich mediach w ogóle, tak w dzień po wyborach. Uśmiecham się trochę, ale bo próbowałam odnaleźć nawet jakieś prasowe notatki i no, w języku polskim ich w ogóle nie ma. Być może również dlatego, że no ta tura jeszcze niczego nie rozstrzygnęła i kolejne wybory w czerwcu, prawda? To, to jest raz, ale dwa, to, znowu widać to rozdrobnienie tak, na scenie. Żaden kandydat y, Agita, właśnie y, główna kandydatka Keiko Fuhimory, nie dobiła do 20%. I y, y, to, to jest problem, który się powtarza od, od wielu lat. Y, y, i to też jakby tłumaczy ten brak zainteresowania, bo co chwilę coś się dzieje w tej polityce peruwiańskiej, ale to jest wszystko takie na półgwistka i nie przekłada się na żadną poważną zmianę. Tak, nie, nie ma. Nie ma jakiegoś takiego rewolucyjnego jakby, yy, otwarcia. No dobrze, to nowego. wobec tego być Wlecz może właśnie zaś. najbardziej interesujący jest ten społeczny aspekt, yy, o którym tutaj tak pięknie za Pana namową opowiedziała Beata. Yy, Rzeczywiście to jest taki trop, którym ona poszła. Kolonializm w Peru do dzisiaj się nie skończył, tak mówią bohaterowie tego reportażu. O czym my nie wiemy, jeśli chodzi o kolonializm w Peru, panie doktorze? To jest oczywiście, pewnie mógłby pan dwie godziny tutaj teraz opowiadać, ale ja bym bardzo prosiła, żeby to były dwie minuty. Jak to zrobić? Oj, to, to jest bardzo duże wyzwanie, rzeczywiście. Znaczy, na papierze kolonializm się skończył tak. w 1824 roku ostatnio, Ale w głowach, tak, w sercach kiedy... pewnie, w duszach i w zachowaniach <laughs> społecznych nie. No, Trzeba pamiętać, że to jest społeczeństwo ufundowane na takim żywcem wyciągniętym modelu z europejskiego średniowiecza. Tak? Czy konkwistadorzy, Francisco Pizarro i jego koledzy, którzy podbili Peru, w 1532 roku chcieli w nowym świecie zbudować sobie świat oparty właśnie na przywilejach, po to, aby opływać w bogactwo, bo oni sami w Europie, w Hiszpanii, klepali biedę, tak? mimo że byli szlachcicami. No więc ten świat średniowieczny, który się kończył w Europie, oni go budowali sobie od zera w Ameryce Południowej. I cały system kolonialny hiszpański w Ameryce Łacińskiej był tak zbudowany, że na samym szczycie byli Hiszpanie urodzeni w Hiszpanii, później byli Kreole, czyli ci Hiszpanie urodzeni już w Ameryce. Niżej od nich byli metysi, czyli mieszańcy. Oni nie mieli dostępu do, do różnych praw, które były zarezerwowane dla Hiszpanów. Dużo niżej w tej piramidzie y, społecznej była ludność rdzenna tak? i tak przez wieki się to ugruntowało, że rdzenni y, to są chłopi, ci biedni ludzie z prowincji, niewykształceni, głupi, brudni, y, którzy nie zasługują na nic więcej, tylko bycie y, siłą roboczą dla, y, dla białych, bogatych y, Hiszpanów. I, Mimo, no tak, że, ale te układy yy, na przykład wśród ty tych elit też się jakoś zmieniają, prawda, bo w związku z tym, że społeczeństwo ubożeje, że ta sytuacja jest bardzo trudna, yy, jak pan mówi, no, tych systemowych zmian pewnie się tak szybko jeszcze nie doczekamy, to yy, na przykład część tej klasy średniej pewnie już nie ma pieniędzy, żeby płacić yy, za yy, służącym, tak, czy, czy, czy mylę się tutaj? A no, to, to teraz robimy duży skok właśnie do naszych do czasów i już bezpośrednio do tematu reportażu, tak. I tam padło właśnie trafnie o tym, że no, klasa średnia nie ma takich środków, żeby utrzymywać sobie tę iluzję, że jest lepsza od od tej rdzennej ludności, która y, pracuje u nich na służbie. Tutaj jedną rzecz y, warto dodać właśnie, że Peru jest, jest dosyć szczególny pod tym względem, że y, ta kultura taka postkolonialna tej, y, oparta właśnie na tej tradycji służby, posiadania służby, ona się dosyć, o, ona się stała dosyć powszechna właśnie nawet wśród klasy średniej. To nie jest typowe wszędzie w Ameryce Łacińskiej. Mm -hmm. Ale, ale w Peru to, to się z, z tego uczyniono coś takiego, że no, to jest tak normalne i tak zawsze powinno być, że człowiek, który ma aspiracje społeczne, nie tylko, niekoniecznie ten, który jest rzeczywiście jakimś ultra bogaczem, który z, dziedziczy fortunę kilkaset lat już, ale również ci, którzy są na dorobku, ci, którzy mają... Więcej aspiracji niż rzeczywiście Portfela. Też uważ, uważali przez długi czas, że to, że to jest jakby taki. Jakby sposób tak na musi pokazanie być. się, tak. że. że... Tak, tak. Że, Ale że, czy to, że to się, oznacza, że, że w tej chwili nawet jeśli ktoś z rdzennych mieszkańców no, wykształcił się, już zdobywa kolejne stopnie, gdzieś pracuje, ma prestiżową pracę i żeby ten prestiż pokazać, to on teraz rozumiem zatrudnia i tak służących, no, którzy się jeszcze z tych rdzennych nie dorobili, tak? Tak, tak, tak, tak, to właśnie przez długi czas funkcjonowało. Znaczy utarło się w społeczeństwie no niepisana taka zasada, tak, że powinno się mieć służbę, bo to jest taki właśnie test tego, czy ty należysz do tej lepszej klasy. Nie? Znaczy, jak nie masz służby, to nie należysz, to jesteś Belekim. I dlatego to się stało tak powszechne, dużo bardziej niż, niż w innych krajach, że cała Ameryka Łacińska tak wygląda mniej więcej. No to w Peru to jeszcze dodatkowo właśnie, powiedział, stało się normą, tak? bardziej, niż, bardziej nawet niż gdzie indziej. Tym bardziej, że Peru jest tradycyjnym, takim, tak, takim bardzo konserwatywnym społeczeństwem na tle Ameryki Łacińskiej. Trzeba przypomnieć, bo ja tutaj o Francisco Pizarro trochę wspomniałem, mm -hmm. e, że to była stolica wicekrólestwa. Tak? E, Peru było stolicą, było najważniejszym mi miejscem, gdzie była organizowana władza hiszpańska w Ameryce Południowej. I Lima była centrum tego centrum, tak? więc Lima do dzisiaj jest takim spadkobiercą tego rdzenia kolonialności. Chciałabym, tak? żebyśmy... Z, z, z, z, z... Z wszystkim dobrym i wszystkim złym. Żebyśmy dostrzegli tę zmianę, bo rozumiem, że ta sytuacja też jednak w jakiś sposób się zmienia, prawda? Tutaj taką cezurą w opowieści Beaty Szady jest bardzo wyraźnie jednak pandemia i te zmiany, które zostały wprowadzone wtedy, bo jakby prawo zostało wymuszone, że chociażby dlatego, że służący już teraz nie mieszkają z rodzinami, co Pewnie też jakoś zmienia te sytuacje, a na pewno zmienia ich sytuację, prawda? ich komfort. Znaczy, pandemia to, to jest jedna rzecz, ale to, to, ten problem, jakby, że trzeba będzie coś zrobić narastał i on jest strukturalny, bo przez długi czas, od drugiej połowy XX wieku była gwałtowna migracja ze, ze wsi do miast, głównie do Limy. Nie tylko do Limy, ale jednak to było główne miejsce, które ssało yy, tę migrację właśnie tej ludności chłopskiej. Yy, dlatego, no i Lima, jako największe miasto jako metropolia, też jest największym rynkiem dla, dla kobiet, dziewczyn yy, pracujących jako służba. Mm -hmm. yy, natomiast ta migracja zaczęła hamować tak od lat 90 dwutysięcznych i ona dzisiaj jest znacznie słabsza niż kiedyś. Um, I co to oznacza? To znaczy, to znaczy, że nie ma już napływu świeżej krwi, że tak, że tak to określę. Tak? Nie ma już tych młodych, młodych kobiet, które przyjeżdżają. Który, mm -hmm. tak, które przyjeżdżają z prowincji bez wykształcenia, kulturowo, jakby no, y, Ja wiem, że to źle zabrzmi, no, ale to będzie dobrze zrozumiane, upośledzone w stosunku do tego, centrum, jakim jest Lima, tak, bogatego i, i, i lepiej wykształconego i gdzie, gdzie te kobiety właśnie wpadały na ten rynek pracy i były w taki sposób wykorzystywane z tym systemem camea Adentro, że y, oferowano im y, służby praktycznie bez przerwy, tylko z jakimś tam jednodniowym y, wypadem. Y, do domu. Natomiast, mm -hmm. Tak, do domu, natomiast cały czas pozostały, pozostały z tą rodziną, u której się mieszkało. Panie doktorze, prostu, ja teraz. Nie, nie ma już kobiet, które są chętne tak, do tego, bo są oczywiście, że jest mnóstwo kobiet w Limie, ale to już są, to już są generacje, które. Przychodzą z innymi ambicjami, prawda? pewnie Oczywiście. też troszeczkę. One już mają swoje domy, swoje mieszkania w Limie. One nie muszą mieszkać u tych rodzin, tak? To jest raz. Wolą dojeżdżać te dwie godziny w jedną stronę, ale obskoczyć kilka domów, tak jak to się tu pojawiło. I, i wtedy dostają i nawet i lepsze więcej. pieniądze. Panie doktorze, ja teraz może Pana zadziwię, ale ja tutaj taką wolę chciałam przeprowadzić, żeby naszym słuchaczom gdzieś to zakorzenić w głowach, tę całą y, sytuację i jest z nami również Joanna Kuciel Frydryszek, Autorka kochanych przez polskich czytelników chłopek, ale też autorka książki o polskich służących. No właśnie, służące do wszystkiego. Wydawnictwo Marginesy to opowieść o pomocach domowych, tych z okresu międzywojennego. Dzień dobry pani Joanno, dobry wieczór. Państwu, Już na, na samym końcu do, takie zatoczyliśmy <śmiech> szerokie koło. Wiem, że Pani miała okazję posłuchać reportażu i zastanawiam się tak, czy Pani znajduje gdzieś jakieś punkty styczne między losem tych kobiet polskich i tych kobiet, no, y Oprócz tego faktu, że one tak właściwie to to samo robiły, prawda? Pewnie tak samo przynosiły y, rzeczy na stół i układały w domu swoich y, pracodawców, że tak samo rozpalały ognisko, że tak samo musiały ściereczką wycierać kurze na korytarzu. Oczywiście, oczywiście ta, ta, w ogóle z wielkim zainteresowaniem wysłuchałam reportażu. Wiele tych sytuacji opisałam w mojej książce, tyle tylko, że pisałam o służących sprzed stu lat. Więc to jest zupełnie nieprawdopodobne, bo tych podobieństw, włącznie z warunkami mieszkaniowymi, jest bardzo, bardzo wiele. I jest to taka no jakby nauka i lekcja z tego też reportażu, że te mechanizmy są po prostu, jeżeli, jeżeli warunki ku temu sprzyjają, jeżeli państwo tego nie kontroluje, te mechanizmy są wciąż żywe. Takiego, ja bym powiedziała, bo, bo ja przysłuchiwałam się także że rozmowie pań, ja mam tutaj dosyć taki e, kategoryczny pogląd na, na te relacje między y, y, właśnie tymi dziewczynami, które pracowały i wciąż pracują jako służące, szczególnie te, które mieszkają w domach, że jest ona jakby obciążona z definicji wielkimi ryzykami wyzysku. I, I ja tutaj, ja, ja rozumiem, że każdą sytuację m, m, należy m, rozpatrywać indywidualnie, bo, bo y, dla niektórych z tych dziewcząt los To może być wybawienie, się... tak, tak. No oczywiście. ale oczywiście ja to rozumiem. Tak, tak. Rozumiem, I, że też... trzeba pewne uogólnienia też robić. E, tak, natomiast co do zasady, tam jeden z rozmówców autorki powiedział, że ta relacja w jego przekonaniu, ona w ogóle y, nie powinna mieć miejsca. Znaczy ta sytuacja, kiedy y, służąca mieszka w domu, w domu rodzinnym, ja y, myślę podobnie. To znaczy faktycznie ani y, nie ma jak tych dziewcząt ochronić, choćby przed oskarżeniem, prawda, że coś ukradły, to, to też się pojawiało w reportażu. Już nie mówiąc te... o tych intymnych sytuacjach, o, prawda? Otóż to, o mhm. nadużyciach seksualnych, co, co jest zawsze dużym problemem w, w, w takich relacjach. I mm, i jakby to nie jest przypadek, że te dziewczyny, proszę zwrócić uwagę, no, ro, starają się uniknąć tej, tego zawodu, że on właściwie, on, on, on nie dlatego um, staje się już reliktem, czy coraz rzadziej kobiety się um, zatrudniają um, jako służące, takie właśnie mieszkające w domach. Um, nie, nie dlatego, że, że, że chlebodawcy, nie chcą tego. Przeciwnie ci, których na to stać, wciąż praktykują to, to zatrudnienie i szukają takich kobiet. Buduje się domy, jak, jak państwo pokazują. No właśnie, to jest takie ciekawe, ciekawe odbicie, tak. prawda, we Szalenie współczesności, ciekawe. że, że Ale... w tej chwili nadal tak się dzieje. Tylko, że z drugiej strony, pani Anno no ja zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam takie pytanie, czy my z naszym jakby podejściem i z tym, co my mamy w głowach, możemy Nomen,omen, meblować ich y, mieszkania, tak? Miesz, y, my, mówić im, co oni mają robić. Nie, mówić nie, ale zastanawiać się nad przyczynami, prawda, i e, obserwować to w jaki sposób, bo tutaj to tu zachodzi e, prosta przyczynowość między po prostu e, popytem i podażą. Jeżeli dziewczyny mają e, alternatywę, bo to, bo to wy, wynika z tego reportażu, odchodzą, prawda, porzucają tę służbę e, i, e, i wtedy... No, więc, więc proszę sobie, proszę zwrócić uwagę, że w Polsce przecież też kobiety sprzątają, są nianiami, zajmują się dziećmi. I, i to, jest, to jest model dość powszechny, ale one są po prostu pracowniczkami, prawda? One są pracownikami, one tak nie i... są służącymi, a to już jest inna relacja. Ale to jest też ważne, że gdzieś w tym reportażu, panie doktorze, ja mam nadzieję, że pan bardzo krótko już to podkreślił. Twierdzi, udało się też złapać mhm. tę te zmianę, właśnie, prawda? Że łatwo było opisać y, niedole służących, a jednak ta zmiana też jest y, tutaj bardzo widoczna. Z jednej strony tak, ale ja bym mimo wszystko jakąś taką łyżkę dziegcił do tej beczki, takiego optymizmu, który płynął z, z reportażu bym dodał, bo, no bo z jednej strony się zmienia na lepsze, ale tak jak żeśmy powiedzieli, to są zmiany strukturalne, które powodują, że te dziewczyny nie chcą już pracować w tym systemie, 24-7, tak? Że z łóżkiem, bez okna, często. To, to, to, to te są zmiany na rynku, które pozwalają im na to, że one tak. nie muszą tego robić coraz częściej, a nie dlatego, Mała że nagle jest, prawda, nie wiem, tak. państwo... Zac... Tak, no bo, bo to, że jest ta ustawa, to ona też ona nie, nie, nie, nie czyniła jakiejś wielkiej rewolucji, bo ponad 90% w tym kobiet, które pracują w tym sektorze, jednak pracuje nieformalnie. Takie są... Istniejące dane, tak? Dzisiaj, dzisiaj, więc mnóstwo kobiet jest w ogóle niezarejestrowanych, nie, nie wykorzystuje tej ustawy. No cóż, to, więc, to są dobrze, dobre zmiany, ale ciągle dużo brakuje. To jest, ja bym chciał jeszcze dodać, bo a propos tych warunków. Ostatnie, ja naprawdę 10 sekund. Tak. Miałam w Limie okazję mieszkać w apartamentowcu, który miał osobne windy. Osobna winda dla służby, bezpośrednio wchodząca na kuchnię, spiżarnię. Eł i Panie, obu, to doktorze, to nie jest dobra zmiana, wojną. o której pan opowiada. Ja chciałam Takie to światełko mieć, to mieć na końcu. Wojną, przed nie. wojną w Warszawie i oczywiście kamienice ze służbówkami również, I tu to wszystko znamy. stawiamy <laughs> kropkę, bo być może właśnie zmiana jednak w Polsce przyszła. Może też i w Peru w którymś momencie. Beata Szady, Joanna Kuciel-Frydryszak, Doktor Radosław Powęska, Dariusz Pieruk i Anna Dudzińska. Dobrej nocy życzymy Państwu po tym ważnym, myślę, reportażu o dalekim świecie. Dobranoc. Ogłoszenie społeczne.